niemieckiego kompozytora. A teraz już wybiła 15. Będziemy obchodzić pewnie tę rocznicę jeszcze przez cały dzień w dwójce. Tak kończy się dzisiejszy, dzisiejszy koncert w Porze Lunchu. Na jutrzejszy zapraszam o 14. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, Michał Demski. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Zapraszam na nasz magazyn fonograficzny. Dziś w planach cztery pozycje: Blackbirds, czyli muzyka lat 60. w wyborze violoncelisty Nikolasa Altsteda, Heinrich Ignaz Franz von Bieber, zbiór Harmonii Artificiozo Ariosa, czyli śpiewno-kunsztowna harmonia w nagraniu Harmonii Uniwersel. Część siódma kompletu pieśni Gaetana Donizettiego oraz dwa albumy wydane przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, utwory fortepianowe Ludomira Różyckiego i pieśni Zygmunta Noskowskiego. Zapraszam, rozpoczynamy płytomanie. Ewa Szczecińska. Dzień dobry. Płyta nosi tytuł Blackbirds. Jeśli mają państwo skojarzenie z utworem zespołu The Beatles, Blackbird, to jest to niezłe skojarzenie. Jeśli dalej idąc mają państwo skojarzenia z latami 60., to jest to bardzo dobry trop. Ewo, o czym jest ta opowieść, którą snują wiolonczelista? Nikolas Alsztedt i pianista, dyrygent Maksim Jemilianciew. To jest bardzo wielowątkowa opowieść i z różnymi rozdziałami i podrozdziałami, ponieważ mamy na płycie pięć utworów, z czego no, wszystkie oczywiście powstały w latach 60., ale każdy z kompozytorów pochodzi z nieco innego świata i no, mamy też sporo nitek wspólnych, dla mnie osobiście to, co jest y, chyba największą wartością tej płyty, to jest umiejętność solisty, wiolonczelisty Nikolasa Alczteta wykonywania nie tylko ze zrozumieniem, ale z czuciem kantyleny atonalnej. Bo tak się składa, że spośród pięciu utworów aż cztery to są utwory, które na no może nie są absolutnie atonalne, ale są na pewno oparte na swobodnej dwunastodźwiękowości. I to w jaki sposób Alcztedt potrafi te melodie snuć, pokazywać, gdzie są punkty węzłowe, gdzie jest jakaś energia tej melodii, gdzie jest jakaś bardzo czasami głęboka ekspresja, to jest naprawdę nadzwyczajne, dlatego że ja znam takich muzyków, którzy specjalizują się w wykonywaniu, czy muzyki XX wieku, współczesnej, grają muzykę atonalną, potrafią o niej opowiadać, ją zanalizować, natomiast tutaj chodzi jeszcze o coś innego. Te atonalne kształty frazy trzeba również czuć. I Nikolas Altsztet rzeczywiście je czuje. Dla mnie jest to absolutnie najważniejsza wartość tej płyty. To jest album. Powstały wyłącznie z kompozycji napisanych w latach 60. Myślę, że takich płyt można by było stworzyć kilkadziesiąt. To jakim tropem podążał Altsztet, wybierając akurat te, a nie inne kompozycje? Bo one... Nie są oczywiste. No rozpoczynamy od absolutnie dla nas bardzo pięknego akcentu, czyli drugiego koncertu wiolonczalowego Grażyn Bacewicz. Nie wiem, ilu artystów rozpoczęłoby swoją płytę od takiego utworu. Tak, no, to, jest, to jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że Nikolas Altsztet chciał chyba przede wszystkim nagrać płytę nieoczywistą, na której znalazłyby się nie przeboje XIX wieku, czy XVIII wieku, czy nawet XX wieku, chociaż mamy tutaj również przeboje, ale żeby była to jego osobista opowieść. On wielokrotnie podkreśla, że na przykład po koncercie wiolonczelowym macewiczównym na drugim miejscu mamy jeden z utworów Mortona Feldmana z cyklu Durations. To jest akurat drugi na wiolonczelę i fortepian. To jest utwór najstarszy tutaj na płycie, bo z 1960 roku. I Alsted wielokrotnie podkreślał, że on, gdy pierwszy raz usłyszał muzykę Feldmana, to się w niej zakochał, a miał wtedy lat 8. Więc jest to y, jego świat, tymczasem no wiadomo, że y, muzyka Mortona Feldmana nie jest y, tak łatwo pod względem estetycznym dostępna dla każdego. Tymczasem on, y, wykonując duration z fortepianem tutaj w tej partii Maxim Jemilianczew pokazuje no cudownie ideę Feldmana. To znaczy to są takie krążące Atomy, które krążą po wspólnej przestrzeni, ale niezależnie. Fortepian i wiolonczela, przy czym nie wpadają w jakieś ostre kolizje, tylko w pokojowy sposób jakoś zaznaczają wspólną przestrzeń dźwiękową. Cudowne jest zatrzymanie tego utworu, taki rodzaj medytacji, jakiegoś delikatnego, nienachalnego, ale jednak smutku, jaki pojawia się w tym utworze po drugim koncercie wiolonczelowym, który otwiera płytę Grażny Bacewicz. Dla mnie oprócz umiejętności kreowania kantyleny, czy w ogóle szerzej powinnam powiedzieć melodii, czasami bardzo nasyconej ekspresyjnie, która pojawia się we wszystkich utworach na tej płycie, to co jest ogromną wartością, to jest właśnie pojawienie się na, na tym krążku muzyki Grażyny Bacewicz. Bo ten koncert, drugi koncert mhm. z 1963 roku, no to jest utwór, który bardzo długo miał pecha. Sam początek był pechowy, bo Bacowiczówna otrzymała zamówienie, czy właściwie prośbę na skomponowanie tego utworu od hiszpańskiego wiolonczelisty Gaspara Casado, który na no, wszystko wskazuje na to, że kompletnie tego utworu nie zrozumiał. Bo drugi koncert wiolonczelowy Bacowiczówny właściwie nie jest koncertem wiolonczelowym, tylko jest koncertem na orkiestrę z solowo traktowaną wiolonczelą. Tam wszystko się ze sobą plecie, solistycznie traktowane partie instrumentów, bardzo kolorystycznie grające i dialogujące z partią Wiolonczeli. Tymczasem Casado najwyraźniej się przestraszył, jak otrzymał nuty. Zresztą można poczytać mhm. sporo na ten temat w korespondencji Bacewiczówny. Małgorzata Gąsiorowska w biografii kompozytorki sporo cytuje właśnie jej refleksji na temat początków tego utworu. No w każdym razie ta premiera była fiaskiem w 1963 roku na warszawskiej jesieni. Solista przyjechał w ostatniej chwili. Ćwiczenie tak skonstruowanego utworu zupełnie niezależnie od orkiestry nie ma kompletnie sensu. Ćwiczenie samej orkiestry bez wiolonczeli jest również bardzo trudne. I to zresztą jest też uderzające, że Bacewiczówna właściwie z pewnym dystansem pisze o niepowodzeniu tego utworu. No, no ale dyskografia tego utworu jest po prostu mizerna. Jest mizerna, tymczasem dostajemy świetne nagranie. No, Alsted czuje tę muzykę, on, on, je, on rozumie jak należy pokazać no, bardzo specyficzną emocjonalność tego utworu. Ja w ogóle, jak my tutaj od czasu do czasu rozmawiamy o nowych nagraniach muzyki Bacewiczówny, Mam wrażenie, że dzieje się z tą twórczością coś fantastycznego, że naprawdę teraz zaczyna się tę muzykę rozumieć. Ona nie jest po prostu no, klasycznie dobrze skomponowana. Oczywiście, że jest świetnie skomponowana, ale jest to muzyka głęboko emocjonalna. I Altstedt z szwedzkimi symfonikami no, pokazują tę szczególną energię tego utworu. Ale co jeszcze, myślę, że też spaja... Wszystkie utwory na tej płycie to jest hybrydowa forma właściwie wszystkich kompozycji. No bo o, o tym, że koncert wiolonczelowy Baczewiczówny właściwie nie jest koncertem wiolonczelowym, to mówiłam. Potem mamy Mortona Feldmana. Potem jest sonata na wiolonczele i fortepian Benjamina Brittena. Niesamowity utwór. O którym ostatnio rozmawialiśmy w Płytowym Trybunale Dwójki. Zgadza się. Świetna muzyka, świetna, ale to nie jest sonata w klasycznym rozumieniu, mhm. tylko raczej dalekie echo sonaty czy suity barokowej. No i podobnie jest z jeszcze jednym utworem, który wybrał Alstedt. On też bardzo lubi tę sonatę, to jest sonata na wiolonczele solo, tym razem, Szandora Wyresza czyli węgierskiego kompozytora, który był wychowankiem Bartoka i Kodaja, ale gdy wyjechał z Węgier, to właściwie już się rozstał z tymi węgierskimi naleciałościami związanymi z takim puszczaniem oka, czy wręcz inspirowaniem się folklorem i zaczął komponować trochę nie, nieco inną muzykę. Natomiast to, co w jego sonacie jest bardzo wyraźne, to jest inspiracja koncepcją formy, jaką stworzył Bela Bartok. To znaczy takiej spójnej formy, w której właściwie powstaje łuk połączenie pierwszej części z finałową, ale nie tylko, również w środkowych częściach mamy jakieś odniesienia do tego, co było wcześniej. Tak przedstawia się program tej bardzo ciekawej płyty. To w takim razie puentując, co Nikolas Alstedt chciał nam powiedzieć, zestawiając taki program, że to jest jego ukochana muzyka lat 60., że to są jego odkrycia, bo Bacewiczówna jest odkryciem. On pisze w książeczce dołączonej do płyty, że gdy zaczął grać ten utwór, to zadał sobie pytanie, dlaczego nikt tego nigdy nie wykonywał. No tak, no jest jego odkryciem i no to chyba nas najbardziej cieszy, mm -hmm. prawda? Że, że ten pechowy utwór wreszcie istnieje w dodatku w mistrzowskim wykonaniu Alczteta. Ale co nam chciał powiedzieć? No, chciał nam powiedzieć, że w latach 60. w ramach muzyki, która nie jest tonalna, można stworzyć bardzo ekspresyjną opowieść. Drapieżną i dramatyczną w Ubacewiczówny, potem delikatnie liryczną, smutną u Feldmana. U Brittena w sonacie no, mamy też bardzo różne stany, ale zdecydowanie sercem tego utworu jest elegia, bardzo liryczny utwór. Coś podobnego w, w narracji sonaty Szandora Wersza też mamy. Znaczy, tam przede wszystkim gra różnymi rejestrami. Niskim, wysokim, ale e, również no, niezwykle ekspresyjna. Więc co nam chciał powiedzieć Alstead, że w latach 60. powstawała muzyka bardzo smutna. A ja bardzo lubię smutne melodie smutne piosenki, dlatego bardzo lubię tę płytę. Ale gdyby państwo chcieli jednak posłuchać chociaż kilku minut muzyki tonalnej, to na tej płycie, na zakończenie, również jest drobiazg od zespołu The Beatles. Nie bez powodu rozpocząłem naszą dyskusję od wspomnienia tej kompozycji, ale co to jest, w jakim wykonaniu, to może nie będziemy mówić, tylko proszę sięgnąć po tę płytę i wszystko się wyjaśni. Ale proszę uważać, ponieważ jest też utwór zatytułowany Black Bird, z tym, że po francusku, więc powiedzmy po polsku, kos, czarny kos, Oliwiera Messiana. Ale artyści wybrali muzykę Beatlesów, a nie Messiana jako hasło i szyldy do swojej płyty. Ewa Szczecińska, bardzo dziękuję. Dziękuję. Altstedt Wielonczela, szwedzka orkiestra radiowa i Maksim Jemiljańczew w roli dyrygenta i pianisty. Blackbirds, muzyka lat 60. to nowy album w wytwórni Alfa. Mateusz Ciupka, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś słuchamy Bibera i o Biberze porozmawiamy, a to za sprawą płyty zespołu Harmonii Universal, którą prowadzą skrzypkowie Florian Deuter i Monika Weissman. Biber pozostaje autorem przede wszystkim sonat różańcowych, ale równie porywający jest zestaw siedmiu partii, zatytułowany Harmonia Artificiozo Ariosa, czyli śpiewno-kunsztowna harmonia. Zbiór Stworzony być może dla muzykującej córki Anny Magdaleny, która jako Roza Henrika wstąpiła do klasztoru. Zbiór jest przykładem subtelnej sztuki pisania na dwa instrumenty smyczkowe i continuo. Utwory powstały pod koniec XVII wieku. Ukazały się drukiem prawdopodobnie w 1696 roku, na pewno zaś już po śmierci kompozytora w 1712. Panie Mateuszu, z jakiego typu kompozycjami mamy do czynienia? No przede wszystkim mamy do czynienia z bardzo wysmakowaną muzyką. Jesteśmy już pod koniec XVII wieku. Forma suitowa jest już w zasadzie przedmiotem takich artystycznych eksperymentów, których Bieber był mistrzem. Bo to był innowator, to był fenomenalny skrzypek i taki twórca poszukujący. W tym zbiorze, na który właśnie składa się pozornie po prostu siedem suit, jest mnóstwo takich dowodów, takiej kombinatoryki, takiego myślenia i trochę w kierunku czegoś, co e, nazwać możemy tą spekulatywną polifonią północy i trochę inspiracji włoskich i trochę eksperymentowania z instrumentami, no bo tak jak już właśnie wspomniałem, był wybitnym wirtuozem skrzypiec, do tego stopnia przecież wybitnym, że w czasach, gdy się nie odwracano tak bardzo w przeszłość, Charles Burney e, a zatem muzykolog Pionier, który napisał pierwszą taką poważną wielką historię muzyki, wspomina Bibera jako najwybitniejszego skrzypiewa, Szybka XVII stulecia, którego solowe fragmenty w jego utworach są tak trudne, jakich nigdy w tym okresie pewnej nie widział. Więc to oczywiście jest w tym zbiorze. Ten zbiór jest faktycznie dokładnie taki, jak tytuł mówi, czyli jest wysmakowany i bardzo kunsztowny. Mamy tutaj do czynienia nie tylko z takim, no bardzo bym powiedział, wysmakowanym kształtowaniem tych partii, to znaczy tych dwóch głosów górnych, prawda? Dw dwojga skrzypiec lub w tej siódmej, ostatniej suicie dwóch viol more, ale mamy także y, modyfikowanie samych cykli, prawda? To znaczy ta podstawowa postać suity zyskuje tutaj rozmaite interesujące ogniwa, których y, nie spodziewalibyśmy się y, może konwencjonalnie, jak rozmaite baletto, y, y, amener, prawda? Czy tam Canario, Polcinella i tak dalej, i tak dalej. Także jest bardzo interesująco. Jest to na tyle porywająca muzyka, że zabierają się na nią za, nawet czasem jazzmeni. Prawda? i kombinują, jak tutaj e, można jeszcze to wzbogacić. Natomiast ta płyta absolutnie nie jest tego typu e, nagraniem, to znaczy Deuter Weissman i towarzyszący im muzycy z Harmonii Universal nie bawią się Biberem tutaj, e, nie próbują go reinterpretować, ani robić z niego cyrku, co dzisiaj jest bardzo modne, tylko raczej grają go poważnie, e, traktując tę muzykę właśnie jako taki powiedziałbym klejnot od diament muzyki kameralnej końca XVII wieku. Bo skrzypce były dla Bibera taką swoistą orkiestrą i wydaje mi się, że za każdym razem ta orkiestra musiała u niego brzmieć inaczej. W związku z tym Biber wymagał no, bardzo różnej techniki. Wykorzystał pełną skalę dźwiękową, nie wspominając o przestrajaniach, czyli skordaturze z mory dzisiejszych muzyków. Właśnie po to, żeby osiągnąć to bogatsze brzmienie. To Proszę powiedzieć, jaki pomysł na Bibera mają artyści i czy tworzą raczej jedną całość, czy bawią się i wybierają sobie poszczególne suity? No tak, mamy oczywiście tutaj nagranie, w którym wszystkie suity idą po kolei, tak jak ten zbiór został skomponowany. Nie ma tutaj żadnego szuflowania kolejnością czy jakimiś, e, nie wiem, budowania jakiegoś konceptu. To jest solidne granie od pierwszej do siódmej e, partity. Zacznijmy może jednak od tego, co jest z pozoru najmniej może uderzające, a dla nas jako dla słuchaczy fundamentalne, No, bo skupiamy się przede wszystkim na tych dwóch głosach górnych, czyli na dwojgu skrzypiec, tymczasem istotne jest to, co się dzieje w basso continuo. W dostępnych nagraniach, y, które mamy tego cyklu, rządzą, powiedziałbym, dwa podejścia. Pierwsze jest minimalistyczne, które zakłada, że partie basso continuo, czy basso continuo realizowane będzie na klawesynie. I tyle. To podejście ma swoich zwolenników, dlatego że mówi się, że te dwa głosy górne są tak niesamowicie skomplikowane, pozostają do siebie w tak złożonych i trudnych relacjach, kontrapunktycznych też między innymi. Pamiętajmy, że Biber do tych suit wprowadza liczne wariacje jeszcze, także oparte na Ostinacie, więc tam naprawdę się dużo, dużo dzieje. To bynajmniej nie jest prosta salonowa... no w tamtych warunkach nie salonowa, a dworska powiedzielibyśmy, muzyka. No więc nie potrzeba zaburzać tego wszystkiego dodatkowymi instrumentami. Drugie podejście jest takie, że ta grupa kontinua jest rozbudowana. To znaczy oprócz klawesynu mamy na przykład jeszcze wiolone lub wiolonczele, mamy harfę, mamy teorbę, lutnie, organy czasem i tak dalej. No i tutaj jesteśmy w tym drugim świecie. To znaczy, gdzie ta grupa kontinua jest bardzo rozbudowana. To znaczy oprócz klawesynu mamy jeszcze organy, o nich może trochę później powiemy, bo to jest bardzo interesujący wybór. Dlaczego organy i jakie? Mamy lutnię lub gitarę i mamy wiolonę, czyli trzy instrumenty kontra te dwa głosy górne. No i teraz podstawowy problem polega na tym, jak to wszystko zrobić, żeby po prostu tych głosów nie zagłuszyć, żeby nie wprowadzić za dużo. Wiemy przecież, że partia basso continuo nie jest rozpisana co do najmniejszych dźwięków, prawda? To jest po stronie muzyków, w jaki sposób ją realizują zgodnie z wskazówkami kami traktatowymi, z których to wskazówek też zresztą muszą dokonać jakiegoś wyboru, prawda? Według czego grają. No i oczywiście to zrównoważyć. I to jest jedna z najmocniejszych stron tego albumu. To znaczy to, że udało się stworzyć tak interesujący pod względem kolorystycznym, pod względem strukturalnym kształt tego kontinua, że w zasadzie każda partita nas fascynuje, wciąga i jakoś tak niesamowicie porywa. To zwróćmy uwagę, to jest 90 minut muzyki na dwóch płytach CD. To się absolutnie nie nudzi. Słucha się tego jednym tchem i po tych 90 minutach w zasadzie ma ochotę się puścić to wszystko jeszcze raz. Albo przynajmniej wybrać poszczególne fragmenty. No a drugą kwestią są oczywiście te dwa instrumenty, no to jest jasne, że my tu musimy mieć równorzędnych partnerów, dlatego że te dwa głosy górne nie pozostają w relacjach podległości do siebie, tylko są równorzędne. W związku z czym musimy mieć dwóch świetnych, znakomitych, dobrze znających się, razem oddychających skrzypków, którzy są w stanie to pociągnąć. I tak to właśnie jest. Zapytałem pana o ten odbiór całego zbioru. Tego słucha się w całości właśnie od początku do końca znakomicie właśnie dlatego, że ta zmienność kolorów, barw, odpowiedniej instrumentacji baso kontinue nadaje także każdej sonacie troszeczkę innego wymiaru. W związku z tym... Czasami nawet nie mamy takiego wrażenia, że obcujemy z jednym spójnym zbiorem, tylko po prostu z kompozycją jakąś utkaną z bardzo różnych fragmentów i to wydaje mi się jest siłą akurat tych interpretacji. No w pełni się z panem zgadzam. Jeszcze bym do tego dodał, że przecież te partity mają to do siebie, że każda z nich ma pewien spójny charakter, tak? No bo oczywiście tutaj mamy to słynne hasło, tak? To jest jedność w różnorodności, to znaczy istotą partity była różnorodność. Mamy kilka tańców stylizowanych, prawda, które są ze sobą zestawione najczęściej na zasadzie kontrastów. Tak? Alman jest bardziej powolna, jig, która idzie po niej jest szybsza, później mamy znowu taką nieco bardziej refleksyjną arię, no i na przykład Sarabandy. Tu teraz patrzę na, na partitę pierwszą. Przy czym Biber, jak mówiłem, jesteśmy już na bardzo wysokim poziomie zaawansowania, jeśli chodzi o kompozytorski kunszt, w stosunku do tej formy. biber wszystkie te ogniwa, mimo że one są zróżnicowane często pod względem tempa, rytmu i tak dalej, on potrafi nadać im spójny charakter. I Tworzy się z tego na dobrą sprawę taka forma wieloodcinkowa, ale my cały czas właśnie czujemy, że jesteśmy w jednym utworze. To też jest na tej płycie. To znaczy muzycy starają się nam wprowadzić jakiś klimat, przeprowadzić nas przez te wszystkie ogniwa i domknąć tę wypowiedź, prawda? Bardzo piękne są finały wszystkich tych siedmiu partii. Za każdym razem jest taki, można by powiedzieć, em, przepraszam za angielski taki final touch na końcu, takie coś, co nas po prostu zostawia z takim wow, że to, że to się tak pięknie domyka. No i jest tutaj bardzo dużo ciekawej pracy ze strony muzyków wykonanej, aby nam te utwory opowiedzieć w sposób fascynujący, wciągający. To jest także bardzo ważna praca zespołowa, bo ja czasami miałem wrażenie, że te granice pomiędzy partiami solowymi, Skrzypiec czy Violdamore, a zespołu Basso Continuo w którymś momencie zacierają się i słuchamy po prostu całego ansamblu. A no właśnie i tutaj dotknął pan tematu, który mnie też poruszył, dlatego że i o tym chciałem powiedzieć słowo, ponieważ bardzo ciekawe jest wprowadzenie do właśnie grupy kontinua organów, które się fenomenalnie komponują z resztą instrumentów. Dlaczego tak jest? Otóż zostały w miejscu, gdzie to nagrywano, no bo oczywiście nagrywano to przy tych organach w Nideraje, tam są organy Baltazara Königa. Jedne z najstarszych organów na Dreni Palatynacie w niewielkim kościele, bo to jest malutka miejscowość z roku 1714, czyli w zasadzie organy powstały dwa lata po wydaniu tego zbioru Bibera. To jest bardzo ciekawy instrument, bo to jest instrument łączący co najmniej dwie tradycje organ mistrzowskie, francuską i niemiecką z tamtego okresu. Malutki instrument, dziewięć głosów zaledwie w manuale i trzy w pedale dają nam niesamowite zróżnicowanie. I teraz grający na tych organach James Johnston tak znakomicie registruje, że w wielu momentach nam się przepięknie wkomponowują te organy, albo tworząc wspaniałe tłobasowe, albo naraz przez moment wyskakując z jakimś charakterystycznym rejestrem ponad te instrumenty smyczkowe, z którymi tu głównie mamy do czynienia. No Jest to wspaniały kunszt, dlatego że przecież te partity, one też łączą w sobie ducha francuskiego, ducha niemieckiego, ducha włoskiego przecież jeszcze. Więc ten dobór instrumentu jest bardzo trafny. Florian Teuter i Monika Weissman zespół Harmonii Universal grają Bibera. To nie jest ich pierwsza płyta z Biberem. Ja myślę, że oni po prostu mają już na niego sposób i realizują to bardzo konsekwentnie. Też mam takie odczucie, co więcej mogę powiedzieć, że natychmiast po przesłuchaniu ta płyta trafiła u mnie na, na czołówkę nagrań tego zbioru, bo ich trochę jest. Jest materiał do porównań i są nawet już powiedziałbym nagrania, które noszą powiedzmy znamiona klasyków, prawda? Na przykład The Purcell Quartet są nagrania z lat 90. bardzo ciekawe. La Tempesta, która swoją drogą przecież jest też bardzo znana również nagrała tę harmonię. Przy czym to nagranie La Tempesty jest akurat Straszne. To, to można powiedzieć, że tam, tam się wiele rzeczy nie udało, które właśnie im się tu udały. Między innymi właśnie to zrównoważenie partii kontinua, bo oni też stosują bardzo dużą grupę kontinua w stosunku do partii solowych, albo na przykład przestrzeń. Ta płyta jest bardzo dobrze zarejestrowana. Nagranie jest świetnej jakości. Słucha się tego z wielką przyjemnością. Harmonia artificiozo Ariosa Heinricha Ignaca Franca Bibera, to w której. Partii, posłuchamy, choćby we fragmencie? Koniecznie z Partity siódmej. Proponuję posłuchać wspaniałą arię. Mateusz Ciupka, bardzo dziękuję. Dziękuję. ze zbioru Harmonia Artificiozo Ariosa, czyli śpiewno-kunsztowna harmonia. Nagranie zespołu Harmonii Universel album Wytwórni Akcent. W programie drugim Polskiego Radia słuchają państwo Płytomani. O kolejnych nowych pozycjach opowiedzą państwu Monika Kopcik i jej gość. Gościem płytomani jest Grzegorz Mania. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzyków Kameralistów, które wydało niedawno dwie płyty kompozytorów znanych, nieznanych, bo zaraz porozmawiamy o repertuarze. To są kompozycje fortepianowe Ludomira Różyckiego, nagrane w komplecie oraz pieśni wszystkie Zygmunta Noskowskiego. Możemy zacząć od Różyckiego, to jest kompozytor, którego kojarzymy raczej z muzyką sceniczną. Nie wiemy tak wiele o twórczości fortepianowej Różyckiego. Rzecz z tym, co dla mnie nawet samego było odkryciem, bo też rzeczywiście z jakiejś takiej percepcji powszechnej kojarzyłem Różyckiego z oper, z baletów. Okazało się, że on może nie jest tytanem pianistyki, ale tych utworów napisał sporo i przez całą karierę kompozytorską one powstawały. Różycki wyszedł z domu pełnego fortepianu, bo jego ojciec był słynnym nauczycielem fortepianu. Z satysfakcją musiałem stwierdzić, że to jest kompozytor jak najbardziej fortepianowy. Na ile idiom fortepianowy Różyckiego jest w takim razie wirtuozowski, na ile kameralny, intymny, na ile był to szkicownik, a na ile właśnie kompozycje, które traktował na równi z dziełami, które kojarzymy właśnie ze scen teatrów muzycznych? Warto tutaj zapoznać się na przykład z jego poematami, bo Różycki jakby nie stworzył takich dużych, rozbudowanych dzieł cyklicznych typu sonata i tak dalej. To się nie zdarzyło. Natomiast popełnił rzeczywiście na fortepian kilka poematów, i one jakby świadczą też o jednym z nurtów jego podejścia do instrumentu, to znaczy do pełnego rozmachu, takiego symfonicznego rozmachu, budowania już całych kompleksowych obrazów, ale przede wszystkim budowania narracji. To szczególnie jest widoczne chyba w jednym z moich ulubionych poematów w Balladynie, niezwykle trudnym utworze, który na ten zbiór nagrał fantastycznie zresztą Piotr Kępiński, gdzie narracja, jeśli znamy historię, to jesteśmy w stanie po tematach śledzić dokładnie wszystko, co się zdarzyło, bo też właśnie Różycki był bardzo bardzo narracyjny. To oczywiście wiązało się też i z jego aktywnością sceniczną, natomiast Różycki też jest kompozytorem, który bardzo sprawnie operuje emocjami, obrazami, może obrazami emocjonalnymi, o tak. Koloruje te, nawet te drobne miniatury, budując i bardzo sprawnie kulminacje, budując napięcie niezwykle umiejętnie. On operuje bardzo świadomie wszystkimi środkami fortepianowymi, bo tak gdy zastanawiałem się, jak go określić, to jest fuzją tego, co w pianistyce najlepsze sięgał, czy to po impresjonizm, czy po później romantyzm i takie wielkie faktury, ale też potrafił być właśnie w miniaturach intymny, niezwykle oszczędny w środkach. Zawsze lubię polecać wszystkim cykl Italia, szczególnie dwa pierwsze utwory Ave Maria i Camposanto, które są takimi klimatycznymi, uroczymi miniaturami, które dopiero wprowadzają klimat wielkiej, rozbudowanej barkaroli. I na tym albumie to Paweł Wakarecy interpretuje właśnie Italię. Jeśli chodzi o gatunki, czy coś zaskakuje na tej płycie, czy Różycki jawi się w którymś momencie jako eksperymentator? Rzadko, ale mówię to jako komplement dla Różyckiego, bo Różycki konstruował bardzo czytelną, bardzo logiczną formę we wszystkich swoich, czy to większych, czy mniejszych formach narracyjnych. I mówię to naprawdę jako komplement, bo dzięki temu dobrze się tego słucha. Mamy tutaj taką potrzebną czasem w muzyce powracalność pewnych motywów. No, nieprzypadkowo Różycki za życia już odnosił sukces wśród publiczności, no bo wiedział właśnie, jak pisać tak, żeby się podobało. Pan zarejestrował na albumie Comte d'une horloge to jest kompozycja dedykowana córce Różyckiego. Jak dobieraliście repertuar do konkretnych wykonawców zaproszonych na tę płytę? Ja mam niezwykłą słabość do tych miniatur i w pewnym sensie, tak rozdzielaliśmy utwory, to nawet się ucieszyłem, że te dwie zostały trochę bezpańskie, bo dostałem do, do wykonania miniatury charakterystyczne. I tak się jakoś udało złożyć, że w dużej grupie wykonawców nie było między nami większych konfliktów, kto co weźmie. To jakoś tak samo się cudownie ułożyło, no bo tak jak jesteśmy różni, tak mamy różne preferencje. Jakby nie musieliśmy się kłócić. Adam Kośmieja, Piotr Kępiński, nasz rozmówca Grzegorz Mania, Bartłomiej Wezner, Małgorzata furche Jurczek, Mariusz Klimsiak, Agata Nowakowska-Gumiela, Michał Szymanowski, Katarzyna Popowa-Zydroń, Katarzyna Rajs, Maria Murawska, Anna Stępin-Jasnowska. To jest płyta z kompletem dzieł fortepianowych Ludomira Różyckiego, ale jest też drugi album, to są z kolei pieśni Zygmunt Noskowski, Pieśni Wszystkie. Album aż czteropłytowy. My rzeczywiście zupełnie przypadkowo, ale ku naszej radości w Stowarzyszeniu Polskich Muzyków Kameralistów, w pewnym sensie wyspecjalizowaliśmy się w takich zbiorowych nagraniach pieśni. Zresztą to wcześniej jakby... też Różycki. Tak, tak. Tylko tutaj było trochę inaczej, bo tu Różycki został nagrany przez Urszulę Kryger i Pawła Cławińskiego, i to, to jakby taki jednorodny album pary wykonawców. Natomiast wcześniej, nawet nagrodzony Fryderykiem, był album też czteropłytowy z pieśniami Żeleńskiego. Ta linia sama nam się układa, muszę powiedzieć, natomiast naszym celem było właśnie wydobywanie tych pieśni, które są mniej znane niż Oniuszko. Nagranie ich przez bardzo różnych wykonawców, żeby nie zamykać się w jakby jednej estetyce, tylko pokazać różnorodność pieśni, także przez różnorodność strategii wykonawczych. Z kilka osób związanych ze stowarzyszeniem usiedliśmy i staraliśmy się dobrać pieśni do charakteru wokalisty lub wokalistki, do duetu, do ich natury, patrząc też na to, w jakim repertuarze się specjalizują, jak to pasuje. Czasem było tak, że niektóre pieśni, niektóre osoby miały już w repertuarze, ale muszę powiedzieć, że ten proces też posze, przeszedł bardzo pokojowo. To dobrze, to, to oznacza po prostu, że, że wielu wykonawców chce po prostu zaśpiewać. Bardzo często też chce się zapoznać z nowym repertuarem albo zagłębić w niego, bo też celem tych projektów jest między innymi to, żeby zasiać ten repertuar w programach tak, żeby ta muzyka rzeczywiście cyrkulowała, żeby pojawiła się w obiegu, była wykonywana. I, i muszę powiedzieć satysfakcją i odnośnie różyckiego, i właśnie że dzięki tym projektom rzeczywiście te utwory są włączane do programów tych muzyków, które je wykonywali. No więc dzięki temu ta muzyka żyje. Dodajmy, że na tym albumie można usłyszeć głosy Urszuli Kryger, Ewy Leszczyńskiej, Ewy Marciniec, Hanny Hip, Moniki Korybalskiej, Wiktorii Zawistowskiej-Teliby, Sylwii Olszyńskiej, a także Łukasza Hajduczenia. A jak wyglądało kompletowanie materiału, poszukiwanie nut? Czy dostęp do zapisów Noskowskiego jest łatwy? No właśnie nie. Nie, nie tak łatwy, jakbym sobie tego życzył. Część rzeczy musieliśmy znaleźć w archiwach, między innymi Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego z Nockowskim. Rzecz polega na tym, że chyba nigdy nikomu nie uda się zebrać kompletnego materiału, bo jego twórczość rozproszona była pomiędzy różnymi czasopismami, czasem nawet pod pseudonimem. I, i nawet jak na pewnym etapie uda się powiedzieć, że już mamy komplet, to bardzo możliwe, że w toku badań okaże się, że oto wypłynie kolejna pieśń opublikowana gdzieś Nockowskiego. Okay. To oczywiście jest... Tak, dokładnie, to jest fascynujące. My postaraliśmy się zebrać jak najwięcej, zdając sobie sprawę z tego, że jest jeszcze parę braków. Być może dzięki temu będziemy mieli pretekst do tego, żeby usiąść nad, że tak powiem, piątym albumem suplementem. Rzecz znajduje się w domenie publicznej i powinna być dostępna, tak żeby wykonawcy mogli mieć dostęp do nut i jeśli im się spodobają te pieśni, to żeby je po prostu grali. Bardzo dziękuję za rozmowę, Grzegorz Mania, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów, a rozmawialiśmy o dwóch albumach, utworach na fortepian Ludomira Różyckiego, a także pieśniach Zygmunta Noskowskiego. Dziękuję serdecznie. Utamani w programie Drugim Polskiego Radia mamy dla Państwa jeszcze jeden album. Aleksander Laskowski. Witam Cię Jacku, dzień dobry państwu. Piękna seria wytwórni Opera Rara, komplet pieśni Gaetana Donizetti'ego. Jest z nami część Szybkolicza Siódma. O tych nagraniach regularnie państwu opowiadamy. Co wiemy dziś o pieśniowej twórczości tego kompozytora? Że przed pandemią wiedzieliśmy o niej niewiele. Karlo Ricci wraz z Rogerem Parkerem, czyli dyrektor artystyczny i dyrektor do spraw repertuaru w wytwórni Opera Rara, ponieważ w czasie pandemii, o czym opowiadaliśmy, ale przypomnę, nie było koncertów, trzeba było czymś się zająć, więc postanowili połączyć ambicje artystyczne i badawcze i opublikować na płytach wszystkie pieśni Gaetano Donizetti'ego, przynajmniej wszystkie, które uda się znaleźć. Mamy za sobą sześć albumów, ten siódmy jest niezwykle ciekawy, dlatego, że to są pieśni pisane jako podarunki, jako dedykacje, więc estetycznie mamy tu ogromną różnorodność od dzieł wymagających, absolutnie profesjonalnych umiejętności wokalnych, podrobiazgi, które można wykonać w zaciszu domowym, jeśli miało się szczęście dostać pieśni w prezencie od samego Donizettiego. Pieśni wpisywanych do sztambucha. Na przykład, tak. Więc jest to fascynująca lektura i jak to zwykle w przypadku tej wytwórni mamy obszerny tekst napisany przez Rogera Parkera, który nie tylko opowiada o całym przedsięwzięciu i tym, jak trudne było dotarcie do wszystkich źródeł, opracowanie, czasami jest wątpliwość co do autorstwa, mamy różne wersje, które trzeba porównywać, żeby wypracować jakieś decyzje, które pozwolą nagrać utwór w sposób przekonujący i stylowy, ale mamy także pieśni po pieśni omówione dzieła do Donizettiego, tam gdzie to możliwe nawet dowiadujemy się dla kogo była ta dedykacja i jaka była relacja do no, Donizettiego z tym, który od niego pieśnię w prezencie otrzymał i to wszystko jest wykonywane tradycyjnie przy fortepianie, jak we wszystkich poprzednich albumach Carlo Ricci, a śpiewa debiutująca w wytwórni opera rara Rosa Feola. Kogóż w tej serii nie było Michael Spires, Marilyn Lemieux Lawrence Branley, który serię rozpoczął Te głosy też są starannie dobierane Bo też chodzi o to, żeby każdy głos był charakterystyczny Inny, żeby mógł pokazać może w trochę innym świetle Te w sumie bardzo rzadko wykonywane Czy też czasami po raz pierwszy wykonywane pieśni Donizetti'ego Więc jak w tę galerię postaci wpisuje się Rosa Feola Którą ja na przykład znam również z wykonań muzyki barokowej bardzo dobrze, potrafi odnaleźć lekkość i dyskrecję w tych utworach, no powiedzmy łatwiejszych i bardziej prywatnych, ale też ma cały aparat wykonawczy pozwalający mm, wirtuozowsko błysnąć tam gdzie jest to potrzebne, chociaż akurat w przypadku tego siódmego albumu nie ma zbyt wielu tego rodzaju pieśni. Dla mnie ten album jest też pretekstem do tego, żeby zadumać się nad tym i o tym pisze Marian Smart w obszernym SAU, który także włączony jest do książeczki, nad tym, jak ważną rolę przyjaźni, bliskość z kompozytorem odgrywała w historii muzyki i jak być może jeszcze wiele utworów w jakichś prywatnych sztambuchach w kraju gdzie też tambuchy dalej znajdują się w rękach spadkobierców przyjaciół wielkich kompozytorów jak wiele jeszcze takich pieśni będzie nam dane w Przyszłości odkryć. Jestem pełen podziwu dla Rogera Parker'a za to, że udaje się docierać do tych pieśni, udaje się to opracować, bo też narzucili sobie niezwykłą dyscyplinę czasową. Ja szczerze mówiąc, kiedy omawialiśmy pierwszy album, pomyślałem, że następny za 5 lat, a cały projekt na 30. Tymczasem mija lat 3 czy 4 i za chwilę będzie ósmy i, jak słyszymy, ostatni album w tym komplecie, więc jest to rzeczywiście. Już jest zapowiadany zresztą pierwszymi dwoma utworami, także. Imponujące mhm. przedsięwzięcie. Rosato Ole śpiewa świetnie. To powróćmy jeszcze na zakończenie do tego tematu, który jest trochę motywem tych naszych spotkań. Pieśni, którym nie tak daleko do opery, a właściwie pieśni Donizetti'ego i opery to jeden świat. Czy to zbyt duże uogólnienie? Oczywiście był to jeden świat, ale uogólnienie chyba jest zbyt duże. Bardzo polecam lekturę muzyczną razem z odczytaniem komentarzy Rogera Parkera, który pokazuje nam, gdzie mamy do czynienia właściwie z przeniesieniem Ari na fortepian i głos, na potrzeby jakiegoś wydarzenia, czy jakiegoś kontekstu, ale też konkretne sytuacje, w jakich powstawały drobniejsze utwory pieśniarskie, bo to jest dokument życia społecznego także, w którym muzyka odgrywała tak ważną rolę, a fakt, że ktoś otrzymywał w darze pieśń od Gaetano do Nicytego, to naprawdę było coś wspaniałego. Tutaj też mm -hmm. połączone to jest z pięknym gestem, typowym dla Wysp Brytyjskich, to znaczy wykonanie każdej pieśni, jest dedykowane któremuś z darczyńców umożliwiających funkcjonowanie Fundacji Opera Rara, które te A, płyty piękne. wydaje. Mhm. Więc rzeczywiście mamy nawiązanie do tego gestu połączenia konkretnego utworu z konkretną osobą. Więc jest nie tylko ten, kto był pierwszym odbiorcą takiego daru. Nie zawsze wiemy to na pewno, ale mm. też z kimś, kto dzisiaj przyczynia się do tego, że możemy tej muzyki słuchać. A poza tym w tamtych czasach to był jeden krwiobieg, Pieśni śpiewane w salonach trafiały na scenę, a te arie, które wykonywane były w teatrach, często wracały później do salonów i były wykonywane po prostu jako pieśni. Muzyka była i w domu i na scenie. Aleksander Laskowski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pieśń Geta nad Tiego z kolekcji wytwórni Opera Rara zamyka dzisiejszą płytomanię. Monika Kopcik, Ewa Szczecińska, Mateusz Ciupka, Aleksander Laskowski i Jacek Hawryluk. Dziękujemy za dziś. Spotykamy się z Państwem za tydzień. Ukraińska w Dwójce. Prezydent Ukrainy Wołody Zełenski ogłosił, że po raz pierwszy w wojnie z Rosją pozycję wroga zdobyto wyłącznie dzięki dronom i robotom. Bez wątpienia to konflikt, który zmienia oblicze wojskowości. Wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej czyta Katarzyna Dąbrowska. Ołena Husseinowa. Bez tytułu. Człowiek we mnie maleje. Zwija się w kłębek. Owija się w kolorowy papierek. Suszone śliwki w czekoladzie. Zgorzkniałe, przydymione mdłe. Zostawiają na palcach ten czarny, wgryzający się ślad, po którym poznaje się swoich, po którym odróżnia się czarne od białego. Człowieka we mnie można zjeść na raz. Wystarczą jedne szeroko otwarte usta. Jeden mocny ścisk szczęk. Jeden łyk. Człowiek we mnie zaskrzypi, rozkruszy się, roztopi. I już bez niego, z marmurową pewnością. Będę podtrzymywać wagony towarowe, drogi dalekie, druty kolczaste, parkany wysokie, wieczne śniegi. I tych, którzy mają kość w gardle, za plecami skrzyżowane palce, ciemne, podstępne wojsko, konia z surowego, niepalnego drewna i jagodę okrągłą, trującą. 22 stycznia 2014 roku.